Ale chcą dalej rozmawiać o Ukrainie. W tym serwisie też Marsz Ateistów i marsz katolików, pierwszy przeszedł ulicami stolicy w sobotę, drugi w niedzielę. I niedźwiedzia, przebudzone z zimowego snu, przyrodnicy ostrzegają, że mogą być niebezpieczne. W Paryżu bez porozumienia w sprawie kryzysu ukraińskiego. John Kerry podkreślił, że Stany Zjednoczone nadal uważają rosyjskie działania na Krymie za nielegalne. Zaapelował do Moskwy o wycofanie wojsk z granicy z Ukrainą. Mówił, że nie będzie porozumienia w sprawie Ukrainy bez Ukrainy. Siergiej Ławrow przekonywał, że Ukraina powinna być luźną federacją regionów, musi zobowiązać się do neutralności i zrezygnować z wejścia do NATO. Szefowie dyplomacji Rosji i Stanów Zjednoczonych po czterech godzinach rozmów zgodzili się tylko co do jednego: trzeba nadal rozmawiać. Do 21 ofiar śmiertelnych bilans potężnej lawiny błotnej, która 8 dni temu zeszła na osadę osób w stanie Waszyngton. W ostatnich godzinach znaleziono trzy ciała. Wciąż 30 osób uważa się za zaginione. 8 osób znajduje się w szpitalach. Stan dwóch z nich jest krytyczny. W przeszukiwaniu lawiniska bierze udział ponad 600 osób. Nie mówi się już jednak o szansach znalezienia kogoś żywego. Rządząca we Francji lewica z Kretesem przegrała wczorajszą drugą turę wyborów lokalnych. Głosowało na nią nieco ponad 40% wyborców. Prawice poparło o 5 punktów procentowych głosujących więcej. Prawie 7% uprawnionych zagłosowało na ekstremistów z frontu narodowego. Teraz Francuzi oczekują zmian w rządzie.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 To był weekend pod znakiem światopoglądowych manifestacji. Najpierw w sobotę na ulicę Warszawy wyszli ateiści. 200 osób wzięło udział w marszu, który zakończył się na rynku Starego Miasta. Jego uczestnicy oddali hołd Kazimierzowi łoszczyńskiemu, który został stracony 325 lat temu za swoje przekonania. W jego rolę wcielił się profesor Jan Hartmann. Była inscenizacja i gilotyna, a później filozof i etyk z ruchu mówił tak. Ateiści, tak jak i wierzący, czasem, chociaż bardzo rzadko, mają potrzebę zademonstrowania publicznie swojej tożsamości i powiedzenia innym ateistom, żeby się nie bali, mimo że ich jest mało. Powiedzenia społeczeństwu, że mają w tym społeczeństwie równe prawa z wierzącymi. Ateistów jest około 10% w społeczeństwie. Wczoraj natomiast przez stolicę, konkretnie z Placu Zamkowego do Bazyliki Świętego Krzyża, przeszli katolicy. To był marsz w obronie życia. Każda matka! To... Każdy ojciec broni życia. Tam idzie nasza córka, która właśnie gdyby nie to, że no jakoś podjęliśmy decyzję o jej ochronie życia, była taka sytuacja, że miała być zagrożona, no to dzisiaj by nie szła w tym marszu. Po raz pierwszy przyszedłem na ten marsz. Późno, bo późno, przepraszam, ale dotarła do mnie refleksja, że załapałem się na życie i najwyższy czas za to podziękować. Nieczu! Dlatego, że, że jestem za życiem. Jestem za tym, żeby bronić życia, żeby dać prawo wszystkim dzieciom, które się poczęły do tego, żeby, do, do, do tego, żeby się narodziły. On i ona! Odpoczęcia! On i ona! Marsz zakończył się błogosławieństwem dla uczestników i modlitwą w intencji życia. Znów kanijczek wygrał półmaraton warszawski. Wiktor kip -Cir -Cir pokonał ponad 13 tysięcy zawodników, przebiegu 21 km i 97 m w godzinę i 48 sekund. Najszybszym Polakiem okazał się tym razem Artur z hrubieszowa najszybszą Polką Dominika Nowakowska z Lamborka, Ale nie tylko o zwycięstwo tu chodziło. Satysfakcja, endorfiny, lepsze samopoczucie.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 Widziane były dwie niedźwiedzice z młodymi, czyli widać z tego, że świeżo urodzonymi, które były urodzone w styczniu, więc jeszcze nieparadnymi i pierwsze jakieś kroki tych maluchów może też gdzieś będą widoczne. Były dyrektor Tatrzańskiego Parku Narodowego Paweł Skawiński podkreśla, że niedźwiedzie matki, jeśli chodzi o opiekę nad dziećmi, są skazane tylko i wyłącznie na siebie. Ojciec nie tylko nie interesuje się potomstwem, ale bywa dla niego niebezpieczne. Bo wśród niedźwiedzi jest bardzo silna konkurencja przestrzeń, nawet często kończąca się przepłaszaniem, a nawet zabijaniem niedźwiedzi słabszych przez niedźwiedzie mocniejsze. W marcu i kwietniu niedźwiedzie często schodzą z góry, to czasem bardzo nisko. Zdarzało się, że w poszukiwaniu jedzenia niedźwiedzica z małym pojawiała się w rejonie zakopiańskich Kuźnic, czy na peryferiach miasta. To był serwis trójki. No i zapowiada się pogodny dzień, zachmurzy się i może przelotnie popadać na Suwalszczyźnie, także na Pomorzu. Wiatr słaby i umiarkowany, północny, ciśnienie rośnie sobie, a temperatura od 8 stopni w Trójmieście, 9 w Suwałkach, 10 w Koszalinie, 11 stopni w Olsztynie, 12 w Białymstoku. No i tu kłopot, bo ani agencje, ani synoptycy nie informują, w których miastach będzie 13 i 14 stopni. Nie wiadomo. Ale za to 15 stopni w horrendalnej, kolosalnej większości miast polskich, 16 w Warszawie, Łodzi, Poznaniu i Rzeszowie, do 17 w Krakowie w Katowicach i we Wrocławiu. O właśnie. Trójka. Program trzeci. najważniejsza jest rodzina czyś ty z da z czyś ty pankowy wuj najważniejsi matka twa i ojciec twój czyś ty wybranka panka czyś ty dziewczyna z kina najważniejsza, najważniejsza jest rodzina czyś ty jest ojciec pank czyś ty małżonek z kinu w życiu liczą się tylko żona córka i syn się nauczył z puszki, gdzie kupiłaś czarne glanki, na te śliczne, małe nóżki. Czyś ty wybranka panka, czyś ty dziewczyna skina. Najważniejsza, najważniejsza jest rodzina. Czyś ty skinhead astryj, czyś ty pankowy wuj? Najważniejsi, matka twa i ojciec twój. Czyś ty wybranka panka, czyś ty dziewczyna skina. Najważniejsza, najważniejsza jest rodzina. Czyś ty jest ojciec pank, czyś ty małżonek z kin? W życiu liczą się tylko koszona So I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 Wszyscy tacy sami, bo wszyscy z jednej gminy Szanuj żonę, która chodzi na wędliny Czyś ty z kim mąż, czy pan główny brat Na dzień kobiet przyniesie jej prawdziwy kwiat Bo wszyscy tacy sami, bo wszyscy z jednej gminy Szanuj panka, kup mu coś na imieniny Ty pan tu szanuj z inna, lat, z panka lub No bo przecież łysina to jest były nie wiem, czy państwo zwrócili uwagę, ale to się dzieje jakoś teraz. Ten, to, co się działo w tej piosence, to jakoś teraz o tej porze roku. Badają tam słowa, że powiedziała spoglądając na forsycje. No przecież one właśnie teraz kwitną. To takie żółte, co państwo widzą na, na ulicach, na, no gdzieś tam na klombach. To to jest właśnie to, się dowiedziałem wczoraj 10 minut po 6, witamy serdecznie Poranna audycja, zapraszamy do trójki Sporo dziś dla państwa mamy Bo i bardzo drobna i do wygrania kubek Ale poza tym, zaczynamy dziś I w tym tygodniu tak już będzie Zaczynamy rozdawanie karnetów Na Orange Warsaw Festival Po siódmej pojawi się pytanie Trzeba będzie odpowiedzieć Kreatywnie na to pytanie No i do wygrania będą karnety Polecamy państwu A to był Artur Andrus, przed chwilą taki model aż tu pan Mariusz zwraca uwagę 71335, że zeszłej ciepłej jesieni również zakwitła forsycja, więc nie ma pewności co do tego, że pankowo skinheadowa historia miała miejsce wiosną. Ale coś mi podpowiada, że jednak wiosną. Tak wewnętrznie to czuję. 14,5 minuty po szóstej. Pierwsze strony gazety Joanna Mielewczyk. Dzień dobry. i Dzień dobry. I okazuje się, że dzisiaj po raz pierwszy od chyba kilku tygodni te tematy na pierwszych stronach się nie powtarzają i mało dziś Ukrainy i Rosji. Niepowtarzalne e, tematy Nie powtarzalne. Tak? Niepowtarzalne rzeczywiście. I pierwsza strona dziennika Gazety Prawnej. Raport NIK topi samorządy. Lokalne władze nie chronią mieszkańców przed skutkami powodzi, a inwestorów nie informują, że ci budują na terenach zagrożonych. Alarmuje Najwyższa Izba Kontroli w najnowszym raporcie i na pewno do tego raportu, bo niezwykle jest ciekawy, będziemy jeszcze wracać. Także pierwsza strona dziennika Gazety Prawnej. I co za dużo, to niezdrowo. To także tytuł Służby specjalne pod lupą Trybunału Konstytucyjnego. Czy służby powinny mieć niemal nieograniczone prawo do sprawdzenia, z kim rozmawiamy, gdzie przebywamy, i jaki jest adres naszego zamieszkania? Na te pytania odpowie Trybunał Konstytucyjny, a odpowie niebawem, ponieważ już jutro rusza trzydniowe posiedzenie, na którym sędziowie przyjrzą się ich uprawnieniom w zakresie danych retencyjnych. Dziennik Gazeta Prawna, Rzeczpospolita, także pierwsza strona. Ofiary inwestycji skarżą Polskę. Tysiące firm wywłaszczonych pod drogi nie dostało odszkodowań za straty. Teraz chcą milionów w Strasburgu. Również wrócimy, bo bardzo ciekawy jest ten artykuł. I także pierwsza strona, jak mówiłam, nie ma zbyt wiele o Ukrainie, ale jeden temat jest i to jest rozmowa z Jerzym Buzkiem, byłym przewodniczącym Parlamentu Europejskiego. Putin liczy, że wyhamuje impet Zachodu. Tak między innymi w tym wywiadzie mówi Jerzy Buzek. Pierwsza strona Polska The Times gra o gorące krzesła. Polska stara się o stanowisko szefa unijnej dyplomacji i dobre miejsce w Komisji Europejskiej. Ja myślę, że tych tematów związanych z Unią Europejską w Związku z wyborami będzie coraz więcej na pierwszych stronach i pewnie niebawem opowiemy o tym, że znowu pierwsze strony są bardzo podobne do siebie. Mhm. Gazeta Wyborcza, całe życie bez etatu, śmieciówki to ślepy zaułek, tytuł z pierwszej strony. Niemal 60% młodych ludzi, którzy 5 lat temu pracowali na tak zwanych umowach cywilnych, czy na czas określony, najczęściej na trzy miesiące, pracuje tak do dziś, albo nie ma pracy. Wracamy do tematu oczywiście, bo jest bardzo ciekawy. I Gazeta Polska Codziennie, jeszcze jeden pierwszy temat. Temat z pierwszej strony to reportaż Gazety Polskiej Codziennie. Nie chcemy jałmużny, tylko uznania swoich praw. Nie ruszymy się stąd, dopóki nie zostaną spełnione nasze postulaty. Zapomniają kobiety, które od połowy ubiegłego tygodnia koczują przed Sejmem. Protestują, ponieważ rząd, łamiąc konstytucję, zabrał im świadczenia, które otrzymywała, opiekując się niepełnosprawnymi matkami, mężami czy dorosłymi dziećmi. Do tematu wrócimy. Tak, wyglądają pierwsze strony. Oczywiście, jak zwykle, będziemy zaglądali głębiej do porannej prasy. Kolejny przegląd, 10 minut przed siódmą. Jan Bielawczyk ponownie pojawi się w studiu. Za chwilę bardzo drobna przestępczość. Proszę się przygotować, bo dziś odcinek ciekawy i zaskakujący. A ja przypominam, że będą dziś w audycji porannej, w tym tygodniu w ogóle, karnety na Orange Warsaw Festival. A tam wystąpi między innymi ten zespół. Just już niedługo w Warszawie 21 i pół minuty po szóstej. Bardzo drobna przestępczość. Takie drobiazgi kryminalne. To państwo wiedzą, całość zrealizował Paweł Drost, Jarosław Sępek napisał treść, a czyta Arkadiusz Akierć. Wśród setek aut na parkingu saferzy bezbłędnie wytypowali samochód pułapkę. To musiał być ten z wielkim kawałkiem sera na masce. Taki właśnie dziś odcinek yy, bardzo drobnej przestępczości kubek mamy dla Państwa do wygrania, ale trzeba odpowiedzieć na jeszcze jedno pytanie. Takie sobie wymyśliliśmy, że za szybą w kabinie tego samochodu na lusterku wisiała maskotka, pluszowa maskotka, jak to zwykle bywa, ale co to było? 2, 2 i 7, 3, ekranek małpa polski radio.pl 71335. 1, 3, 3, 5. jakaż to pluszowa maskotka wisiała na lusterku wewnątrz samochodu z wielkim kawałkiem sera na masce. znany, jakaś to była pluszowa hmm, maskotka, która wisiała na lusterku. Bardzo często pojawia się ta propozycja. Była to myszka Miki oczywiście, skoro to muszka. A, mogło tak być, ale próbujemy... Hmm. Troszkę pokombinować, bo to mogło być coś zupełnie innego. Mysz pojawia się często, 71335, ale pojawia się też mysz uszatek, raczej miś uszatek, bo klapnięte uszko miał, miś koralgol się pojawia, to od pana Jędrzeja, no, ale też się pojawia taka propozycja, że ta pluszowa maskotka to była zapewne płyta CD. Są pluszowe płyty CD, szkoda jakby były, to by było dobrze. Rozczarowana brakiem odpowiedzi, brakiem wzajemności wychodowałam drugie serce na potrzeby pracy, którą wykonuje Nikt nie kocha tak jak ja i zawsze dam więcej niż mam wszystkie Przyczyn technicznych to gabakulka i hej, 6.30 minęła. Skrót wiadomości: Benjamin Filip. Z poparzeniami pleców i rąk trafili do szpitala pilot i pasażer motolotni, która wpadła do zalewu wyślanego. Stan jednego z mężczyzn jest poważny. Do wypadku doszło wieczorem. Motolotnia zapaliła się w czasie lotu. Pilot zdołał wylądować w Trzcinowisku w pobliżu portu w kątach rybackich. W PLL lot bliżej do porozumienia niż protestu deklarują związkowcy. Dziś ostatni dzień trwającego od miesiąca referendum strajkowego. Cały czas trwają też rozmowy z zarządem o nowym układzie zbiorowym i zmierzają w dobrym kierunku, przyznaje Stefan Malczewski z Solidarności. To jest dokument trochę bardziej korzystny niż rozwiązania kodeksowe. Wydaje mi się, że jesteśmy blisko osiągnięcia, nie powiem konsensusu, ale kompromisu. Związkowcy sprzeciwiają się obniżaniu płac wśród załogi. W ramach planu ratunkowego zarząd firmy zredukował już zatrudnienie w administracji i ograniczył siatkę połączeń. Marynarka wojenna Korei Północnej rozpoczęła manewry wojskowe na Morzu Żółtym. Jeden z pocisków artyleryjskich spadł na wody terytorialne należące do Korei Południowej. Kilka godzin wcześniej Pyongyang poinformował Seul o ćwiczeniach i wystosował ostrzeżenie do statków, by unikały obszarów w pobliżu spornej granicy morskiej między krajami. Te manewry to odpowiedź Korei Północnej na wspólne amerykańsko-południowo-koreańskie ćwiczenia wojskowe. Zrabowany w czasie II wojny światowej obraz schody pałacowe Francesco Guardiego wraca do Polski. Dziś w Berlinie odbierze go szef naszego MSZ-u. Wiceminister kultury Małgorzata Omilanowska mówi krótko. Będzie jednym z dziesięciu najcenniejszych obrazów dawnych mistrzów, jaki mamy w polskich zbiorach publicznych. A trafi do Muzeum Narodowego w Warszawie. Od kiedy dokładnie będzie można go oglądać, na razie nie wiadomo. To będzie pogodny dzień, zachmurzy się i może przelotnie padać na Suwalszczyźnie, także na Pomorzu. Wiatr słaby i umiarkowany, ciśnienie rośnie. Temperatura od 8 stopni w Trójmieście, 11 w Olsztynie i Pile, do 17 w Tarnowie, Katowicach i we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Audycja poranna, za 28 minut będzie siódma. Jeśli chodzi o bardzo drobną przestępczość i to, co wisiało na lusterku, to, jak niektórzy twierdzą, był ślimak. Ten od sera na pierogi. Coś mi się widzi, że w roli tej maskotki to wisiała pułapka na myszy. Taka pluszowa oczywiście, bo o pluszowej Zabawce e, właśnie e, Rozmawiamy. Ktoś inny twierdzi, że to była Taka bardzo atrakcyjna Pluszowa butelka wina wytrawnego No skoro ser na masce To takim mogło tak to wyglądać Smurf z grywus pluszowy mógł się Pojawić. Smurf z grywus już się pojawił Całkiem niedawno, chyba za dwa tygodnie temu Obrany do połowy Banan to takie rzeczy się zdarzają Na lusterkach w samochodzie I jeszcze jedna propozycja Pluszowa bombka choinkowa How I hate the queen of pentacles Sitting on her golden throne In her domestic tyranny All roads lead back to her alone The whole wide world is a great big drain With the vortex as her heart Her needs and wants and wishes And whims All take precedence on this chart what do I know my cards The fool The fool The fool That merry ruthless man With air beneath my footsteps, And providence as my my plan Oh, it's such expensive innocence Never knowing any cost She throws around her finery For us to fetch when it gets lost To jest dobra propozycja, jeszcze jedna smsowa 71335, bo to był to taki pluszowy, malutki, pluszowy, ale bardzo atrakcyjny kubek trójki. Powinniśmy robić takie pluszaki. Zapraszamy do trójki. Za 24 minuty będzie siódma, teraz zupełnie, ale to zupełnie inny temat. Zebrania pracownicze bywają z morą w wielu firmach. Udział w nich jest obowiązkowy, a zdarza się, że trwają całe wieki. Tak przynajmniej wydaje się nieraz ich uczestnikom. Być na takich spotkaniach trzeba, no bo przecież omawiane są tam bardzo istotne sprawy. W rankingu najdłużej trwających pracowniczych zebrań są na przykład te korporacyjne. Pojawiają się takie zebrania czasami. Ale u nas jest specyficzny biznes. W jakiej branży pani pracuje? Doradczej. Więc to są takie spotkania mocno merytoryczne. Jak długo trwa zebranie u pani w pracy? Tak około godziny. Dwa razy w tygodniu, trzy razy w tygodniu. Najdłuższe zebranie, na jakim pani była? Szczerze to tak z półtorej godziny albo jeszcze więcej. Najdłuższe zebranie to chyba trwało pięć godzin dr Piotr Wachowiak ze Szkoły Głównej Handlowej. To było zebranie dotyczące restrukturyzacji jednej firmy. Myślę, że naukowcy to jest też taka grupa zawodowa, która sporo przesiaduje na zebraniach. Można powiedzieć, że my kochamy zebrania i bez zebrań sobie w ogóle nie wyobrażamy życia. Mówię trochę na uśmiechu, a trochę serio, ponieważ... I są zebrania katedr, i są zebrania instytutów, i są rady wydziałów. Czasami rady wydziałów, jak są kolokwia habilitacyjne, zgodnie ze starą procedurą, trwają 3-4 godziny. Przecież takiego delikwenta trzeba przemagować odpowiednio. A czasami są nawet dwa kolokwia. Średnio oblicza się, że osoba pracująca spędza około 4 godzin w tygodniu na zebraniach. Andrzej Kaźmierczak z firmy szkoleniowej Moderator. W ciągu całej kariery zawodowej, czyli około 40 lat pracy, będzie to około 8 tysięcy godzin, które spędzimy na zebraniach, na spotkaniach. 8 tysięcy godzin to jest jeden rok naszego życia. Cezary Kaźmierczak ze Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. Przecież bardzo wielu przedsiębiorców i menadżerów ma skłonność do organizowania niekończących się zebrań i gadania godzinami nie wiadomo o czym. Czy dziś jest w ogóle konieczność spotykania się twarzą w twarz, skoro mamy internet, telefony? Nie można by takich spraw załatwiać tą drogą? Ja jestem bardzo, że tak powiem, elektroniczny i digitalowy, ale praca w interakcji z ludźmi przynosi dużo lepsze efekty niż praca zdalna. Zebrania dziennikarskie są częste i trwają bardzo długo. Grażyna Mędrzycka, szefowa redakcji Aktualności w Trójce. Dziennikarze, z tego co wiem, także w innych redakcjach spotkają się no, codziennie, gdzie przygotowuje się program bądź audycję codzienną. Każdy ma coś do powiedzenia, każdego trzeba wysłuchać, bo anusz coś niesie nowego do sprawy. Czasami jest taka osoba na zebraniu, która ma zdanie w każdej sprawie i na każdy temat chce się wypowiedzieć. i Trzeba jej wysłuchać. No to trwa tak. Czasami się przyciąga do 40 minut. Potem jest zebranie kolejnej audycji, więc kolejne pół godziny potrafimy rozmawiać. Potem jest kolegium redakcyjne całego programu, które odbywa się dwa razy w tygodniu. No i te kolegia rzeczywiście potrafią się przeciągnąć nawet do półtorej godziny. No a kilka razy w miesiącu trzeba jechać jeszcze do centrali, że tak powiem, i omawiać jeszcze kolejne sprawy z zupełnie innymi osobami. Wymyślono pewien sposób na takie zebrania. Polega to na tym, że zebrania odbywają się na stojąco i trwają do 15 minut. Czy to jest takie? sposób, który sprawdziłby się w każdej firmie? Myślę, że nie. Oczywiście spotkania czasem wymagają dłuższego zastanowienia się. Często to się wykorzystuje na przykład w firmach produkcyjnych. Jest to zwięzłe, krótkie, a nastojące właśnie po to, żeby nikomu nie było wygodniej, żeby w miarę szybko to spotkanie skończyć. Ja kiedyś pracowałem w Stanach Zjednoczonych. Zauważono ten problem zbyt długich zebrań i wynajęto jakąś firmę zewnętrzną, która miała sobie poradzić z tym problemem, za bardzo duże honorarium usunęli... Napoje, wody i krzesła z sali konferencyjnej i zebrania się skróciły o 70%. I można? Oczywiście, że można. Można też wprowadzić na zebraniach, tak jak choćby w Sejmie dyscyplinę czasową, każdy uczestnik ma na wypowiedź na przykład tylko dwie minuty. Krótko i na temat. Izabela Woźniak pytała o najdłuższe zebrania. Państwo być może mają jakiś swój rekord zebraniowy? Proszę się pochwalić, to się nie ma czym krępować. 2, 2 i 7 trójek. Można dzwonić. Też krótko, bardzo proszę. Halo trójka, dzień dobry. Tak, to my słuchamy, drogi pan. Halo, pan? Ha, tak, halo, słyszę pan. Teraz mnie słychać? Teraz? Cały czas. A to elegancko. Dobrze. To w takim razie ja myślę, że maskotka, która wisiała na lusterku w aucie, był to pluszowy zwierzak, z mapetów. Wraz z perkusją oczywiście. Ja go sobie nawet wyobrażam, wie pan, bo ostatnio widziałem go w akcji. Dzień dobry panu. Ja się chciałem zapytać, o co chodzi z tymi maskotkami. Bo ja nie, nie słucham od początku, ale jak jakaś taka maskotka, słyszałam tylko że coś w samochodzie ma wisieć na lusterku, to też wiedziałem kostki Rubika, ale o co chodzi, to nie wiem. Ale już pan śpieszymy z wyjaśnieniami, drogi słuchaczu, to bardzo drobna przestępczość. Dzisiejszy odcinek brzmi tak i na razie proszę posłuchać uważnie. setek aut na parkingu saferzy bezbłędnie wytypowali samochód pułapkę. to musiał być ten z wielkim kawałkiem sera na masce To tydzień mamy taką drobną przestępczość, drogi słuchaczu, i dodajemy do tego pytanie. Dzisiejsze pytanie właśnie brzmi tak. Za szybą w kabinie na lusterku wisiała maskotka pluszowa. Co to było? To jest właśnie dzisiejsze pytanie i dlatego rozmawiamy o maskotkach pluszowych na lusterku. 2, 2 i 7, 3, ekranek małpa polski radio.pl, 7, 1, 3, 3 5. Ktoś napisał, że to był kot Jinx albo, że to były pluszowe wąsy i broda, tak dla niepoznaki. Jeszcze jedna propozycja, bardzo ładna. Pluszowa dziura w serze. Oh my nic od wałka. No, ciekawe, jak to by wyglądało, takie pluszowe nic od wałka. Albo, że to był pluszowy Bruce Willis. No, on kojarzy się z pułapką akurat, ale szklaną, więc trop dobry za 9 minut siódma. Wracamy ponownie do prasy, Joanna Milewczyk. I wracamy do tematów, które zapowiedziałam już jakiś czas temu, bo są bardzo ciekawe. Zaczynam od Gazety Wyborczej, pierwsza strona. Całe życie bez etatu. Niemal 60% młodych ludzi, którzy 5 lat temu pracowali na tak zwanych umowach cywilnych, czy na czas określony, najczęściej na 3 miesiące, pracuje tak do dziś, albo nie ma pracy. Dotąd eksperci i pracodawcy przekonywali młodych Polaków, że umowy zlecenia, czy umowy o dzieło, to wstęp do pracy etatowej. Zakładano, że jeżeli pracownik się sprawdzi, pracodawca zaproponuje mu etat. Jednak jest inaczej. Bardzo często, mimo przepracowanych lat na śmieciówkach, sytuacja pracownika się nie zmienia. Niestandardowe zatrudnienie jest dla wielu pracowników raczej ślepym zaułkiem niż przejściowym etapem na drodze do uzyskania stałej pracy. Tak twierdzą autorzy raportu Polpan, który pokazuje zmiany na rynku pracy. Dla takich osób praca na śmieciówce to życiowa blokada. Z rezerwą podchodzą do nich banki. Mają problemy, by dostać kartę kredytową, a żeby otrzymać kredyt hipoteczny, muszą dostarczyć dodatkowe informacje, np. wyciąg za 12 miesięcy, a nie za trzy. jak etatowcy. W niektórych bankach kredyt dla takich osób jest droższy. Utrudnia to codzienne funkcjonowanie, czy nawet założenie rodziny. Uważają dziennikarze Gazety Wyborczej więcej na ten temat. Szczegóły raportu i pomysły na zmianę w śmieciówkach właśnie w tej gazecie. Pierwsza strona Rzeczpospolitej bardzo ciekawy temat. Ofiary inwestycji skarżą Polskę. Tysiące firm wywłaszczonych pod drogi nie dostało odszkodowań za straty. Teraz chcą milionów w Strasburgu. Trybunał już przyjął precedensową skargę dwóch przedsiębiorców z Torunia, którzy musieli przenieść swoje firmy w związku z budową mostu na Wiśle. Twierdzą, że odszkodowanie wypłacone tylko za utracony grunt i budynki nie zrekompensowało rzeczywistej szkody, którą poniosły ich firmy. W rezultacie jedna zaprzestała działalności, a w drugiej zwolniono połowę pracowników. Tak jest, że zgodnie z polskimi przepisami wywłaszczonym należy się odszkodowanie. Jest ono obliczane według wartości utraconej nieruchomości. Nie ma jednak mowy o dodatkowych kwotach za to, że firma musiała przerwać i przenieść działalność. Urzędnicy rozkładają ręce, bo takie mamy przepisy. I Tu jest komentarz prawnika, mecenas Rafał Dębowski twierdzi, że należy te przepisy zmienić. Jeżeli wartość szkody przekracza wartość wywłaszczonych nieruchomości, należałoby przyznawać odszkodowania uzupełniające, które, które można by było dochodzić przed sądem więcej na ten temat, także komentarze w Rzeczpospolitej. Jeszcze jeden temat: tu mi się gdzieś gubi, w związku z tym, że piękna pogoda, może warto się zastanowić. Rowerzyści i biegacze, zabezpieczeni. Na pewno warto Aha, Zastan w tej sprawie, oczywiście. <laughs> W ogóle pomyśleć myślałeś? Mhm. Znajdzie się polisa dla każdego sportowca. Ubezpieczyciel zapłaci za leczenie nawet za operację plastyczną po wypadku. Ofert kierowanych do osób uprawiających amatorsko sport jest coraz więcej. Jakie są? Na przykład jest taka. Zapewni wsparcie finansowe w razie nieszczęśliwego wypadku na rowerze oraz jego kradzieży w wyniku włamania, utraty rower, roweru w wyniku rabunku, a przede wszystkim jego kradzieży z miejsca ogólnodostępnego. Składka oczywiście uzależniona będzie od wartości y, roweru. Duża a część propozycji skierowana jest do rowerzystów. Dzięki ubezpieczeniu mogą m.in. liczyć na wypłatę świadczenia w razie nieszczęśliwego wypadku, pokrycie kosztów ratownictwa, poszukiwań, zwrot kosztów rehabilitacji, ochronę na wypadek szkód wyrządzonych rowerem innym osobom, czy wsparcie assistance. Ale są też takie dużo dalej idące opcje, opcje rozszerzone, które mogą pokrywać całkowite koszty leczenia, rekonwalescencji oraz operacji plastycznej. Przykłady, ile kosztują takie ubezpieczenia, więcej na ten temat w dzienniku, gazecie prawnej na stronie A15 A15, a, 15, a tak dziękujemy jest. bardzo Joanna Mielewczyk, Poranna Prasa a do usłyszenia 20 minut po siódmej także w tej chwili za 5,5 minuty będzie siódma kolejne propozycje pluszowych y, maskotek no i nie wiem czy idziemy dobrą drogą bo pojawiają się takie oto wersje że to była pluszowa seks bomba. a inna propozycja jest taka że na lusterku wisiały pokryte różowym puszkiem kajdanki Całzny głos, muska się po pięciolini, śmiejesz mi się rosz, chcesz mnie ganić, czujesz łatwy łuk. jesteś sprytnym dłodziejem, nie rzucasz słów na wiatr, dobrze wiesz już wieje. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi, twoje oczy lubią mnie. I to mnie zgubi Twoje oczy lubią mnie I to mnie zgubi Twoje oczy lubią mnie I to mnie zgubi Ty nie naciągasz strun Ty nie walisz bęben Każda jednoznaczność Według ciebie jest błędem Bojkotujesz konkret Wystarczy ci jedynie zarys Cóż mi możesz dać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 Good on.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 Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia Poniedziałek 31 marca Marcin Łukawski. Dzień dobry jest Siódma serwis Małgorzata Maliborska i Benjamin Filip. To już kres reformy wina, decyzja prezydenta